Chciałbym wszystkich słuchaczy Radia Wolna Media zaprosić do wysłuchania rejestracji czatu dźwiękowego, który redakcja Infry przeprowadziła ze mną, czyli z Maurycem Hawrankiem 3 kwietnia. Chciałem przeprosić za nienajlepszą jakość dźwięku niektórych wypowiedzi, no, a taka jest niestety specyfika czatu dźwiękowego. Cieszę się, że jest z nami nasz gość pod nikiem gość Infra. E, kryje się e, Maurycy Hawranek, e, twór portalu Wolne Media i tym samym też i Radia Wolne Media z którym jak wiecie współpracujemy Cóż, ja mogę tylko powiedzieć tyle, że e, współpraca z e, Maurycym jest e, czystą przyjemnością i wzajemnie e, jakoś cały czas e, wymieniamy się informacjami i staramy się cały czas współpracować także myślę, że możemy rozpocząć rozmowę znaczy ja chciałem może zacząć od tego w zasadzie skąd się wzięło, skąd się wziął pomysł na portal Wolne Media i na Radio Wolne Media i w ogóle taki pomysł wiesz co głównie to wyglądało mniej więcej tak, że byłem po prostu zmęczony portalami komercyjnymi typu Onet czy Wirtualna Polska, gdzie praktycznie wszystkie informacje z kraju to są, że jeden polityk coś powiedział o drugim polityku i ten drugi polityk coś o tym pierwszym polityku odpowiedział. Nie? To po prostu męczyło, informacje były jakieś takie no ściemniane, więc postanowiłem zrobić portal Wolne Media, na którym ludzie mogą poczytać bardziej sensowne newsy, no i przede wszystkim zwracam uwagę na to, na to żeby było jak najmniej manipulacji, takie jak na przykład sondaże wyborcze, albo udawanie, że istnieje tylko jakaś jedna grupa polityków i tak dalej, nie? Zresztą jest tematów e, bardzo dużo, o których media nasze niestety bardzo rzadko albo prawie wcale poruszają, takie jak Aspartam, czy koliwość chemioterapii. Mm -hmm. a, a mam w takim razie pytanie też, e, znaczy jak sobie radzicie? Z, e, czy macie jakieś... Znaczy... Pytanie e, skupia się na tym, dlaczego te media są wolne? Dlaczego uważasz, że te media, które e, dominują w e, naszym życiu, znaczy te media publiczne, komercyjne, e, czy uważasz, że nie są wolne? No raczej bym, że no, wolnym ich nie nazwał. Przede wszystkim są uzależnione od korporacji międzynarodowych, które kupują nich reklamy. Zwróć uwagę, ile reklam leci na przykład Colgate albo jakichś innych e, firm, e, telewizji polskiej. Ci, te, te telewizje muszą się po prostu z nimi liczyć. Jeżeli by zaczęły być na no, niepopularne pewne tematy w mediach publicznych, no to stracili po prostu e, dużo pieniędzy. E, druga sprawa, media publiczne są wykorzystywane przez partie polityczne do gier politycznych. E, weźmy pod uwagę chociażby telewizję polską, gdzie no, praktycznie co wybory, to zmienia się e, szef i ten szef jest też z klucza partyjnego nadawany, prawda? Jeżeli chodzi o kolej, z kolei o media prasę, to tutaj też niestety często te media są powiązane z jakimiś ugrupowaniami politycznymi czy poglądami. Na no, w przypadku mojego portalu nie jest to portal ani lewicowy, ani prawicowy. Jego celem jest przede wszystkim e, równy dostęp do informacji, przede wszystkim możliwość udzielenia wszystkim osobom e, możliwości opublikowania jakiegoś artykułu czy informacji, nie? Oczywiście e, na wstępie, kiedy e, ludzie informacje przesyłają, to są one sprawdzane e, pod kątem merytorycznym, także jakości, żeby e, też byle czego nie puszczać, ale generalnie jeżeli ktoś napisze coś do dowolnych mediów, no to ma e, 99% szans, że to się ukaże następnego dnia. No to tyle. E, tu byłoby z mojej strony. No, ci, Rysku głos. Tak, dzięki za tą odpowiedź. No ja myślę, że ja tutaj nie, nie będę jedynym dyskutantem, także jeśli ktoś ma jakieś pytania, to proszę bardzo, proszę je zadawać. To jest miejsce właśnie takie, abyście wy zadawali pytania, także czekam na nie. Jeśli ktoś nie ma mikrofonu, proszę pisać. Ja postaram się odczytać to pytanie i przekazać Maurycemu. Jeszcze jedna kwestia mnie e, nurtuje, e, bo z tego co wiem, z naszych e, rozmów, e, utrzymujecie e, serwer za granicą. Z czego to wynika? Może jednak mieć serwer poza terytorium Polski, bo to jednak e, utrudnia ewentualną nie wiem, represję ze strony władz, jeżeli się opublikujemy jakieś materiały. Przypomnijmy sobie chociażby sprawę Kataryny, co tam wyglądało, prawda, na gonkę zrobili na nią. No to tak samo może być kiedyś z wolnymi mediami, no, dlatego lepiej utrzymać to za granicą, bo, mimo wszystko, jeżeli kiedyś jakiś polityk chciałby no, wyrządzić jakąś krzywdę wolnym mediom czy coś, to musiałby jednak przygotować te dokumenty, tam międzynarodowe i tak dalej, a to już nie jest takie proste, prawda? Po prostu jest bezpieczniejsza forma, właśnie mieć portal za granicą. Akurat mamy teraz w Czechach, a jeżeli w Czechach wprowadzono jakiś obowiązek rejestracji, na no to przynajmniej przenieślibyśmy się gdziekolwiek chociażby na Islandię, nie wiem czy wszyscy tutaj wiedzą, że rząd Islandii postanowił wspierać niezależne media na całym świecie i umożliwić po prostu tworzenie stron dotyczących stron wolnościowych, na przykład takie, które krytykują banki albo coś jakiego na terenie Islandii i też gwarantuję, że nie będą po prostu współpracowali, współpracować z międzynarodową policją z krajów, które właśnie represjonują takie media. Także myślę, że jeżeli coś, to zawsze można się gdzieś indziej przenieść. Ja zachęcam do zadawania pytań. Także proszę, proszę. Tutaj nasz gość jest do Waszej dyspozycji. Ja jeszcze, ponieważ nie ma żadnych pytań, to zadam jeszcze jedno swoje pytanie no, odnoszące się do tego z, z jakimi komentarzami się spotykasz czy one są raczej przychylne czy zdarzają się jakieś komentarze no bym powiedział, że agresywne czy coś takiego bo jednak te treści, które publikujecie są takie raczej no nie, powiedział, że, nie powiedziałbym, że kontrowersyjne, ale hmm, często y, niezgodne, że tak powiem, z ogólnym oglądem y, y, społeczeństwa. A po to właśnie wolna media są, żeby poruszać trudne tematy społeczne i przedstawiać poglądy osób, które nie mają przebicia w mediach korporacyjnych. A na tym właśnie ma polegać wolność słowa u nas. Jeżeli chodzi o komentarze, to powiem, że miałem niedawno taką no, zaskakujące zdarzenie, natomiast e, z mój znajomy, którego dawno nie widziałem, właśnie polecił mi stronę wolna media no i nie wiedział, że to ja robię. Także jak się dowiedział, to było to po prostu no, dla niego zaskoczenie. Jeżeli chodzi o komentarze, to raczej są e, przychylne, chociaż czasami zdarzają się różni złośliwcy, e, którym coś się nie podoba i potem e, trzeba ich tutaj stopować. Mówię głównie o komentarzach w wolnych mediach. Teraz powodów właśnie... E, Osoby, które po prostu nie miały szanować wolności słowa i kultury słowa w wolnych mediach, no, musiały wprowadzić obowiązek rejestracji, dzięki czemu ci ludzie od razu znikli z wolnych mediów, także nie mam teraz problemów z osobami, które lubią znęcać się nad innymi użytkownikami, albo traktują kulturę wolnej słowa jako możliwość opluwania innych dla samego opluwania, prawda? Są takie osoby, niestety w internecie, które lubią poznęcać się nad innymi, no i szukają właśnie stron, które mogą takie rzeczy robić. Ja akurat tego nie popieram, uważam, że na każdy temat e, można dyskutować kulturalnie, e, nawet jeżeli jest to temat kontrowersyjny i jeżeli są to poglądy, z którymi się ja jako na przykład redaktor na nie zgadzam, no ale poglądy te toleruję, jeżeli są po prostu podane w kulturalny i merytoryczny sposób, a nie jak e, chamska popeskówkania. No. Chciałem jeszcze powiedzieć, że audycje, przepraszam, że dzisiejszy czad jest nagrywany, i być może, jeżeli jakość dźwięku będzie odpowiednia, no to jutro po obróbce dodamy ten czat do playlist naszego radia, czyli do ramówki, która się jutro pojawi, około godziny 19. Witam, chciałbym zapytać, czy wszystkie informacje dopływające do wolnych mediów są dogłębnie, dogłębnie analizowane? No niestety nie, nie jestem specem we wszystkich dziedzinach, nie mam też dostępu do wszystkich możliwych źródeł. Chciałbym tutaj powiedzieć, że reagowanie wolnych mediów to jest około 8 godzin pracy dziennie, z czego mniej więcej 3 godziny na same dodawanie newsu pozostałe jest związane z konserwacją serwera, dbaniem o różne inne sprawy związane z portalem, m.in. szukanie nowych źródeł itd., itd. czy piosenek chociażby do tej listy radia. Jeżeli chodzi właśnie tutaj o to, jak zapytałeś w sprawdzenie wiarygodności, no to niestety tutaj muszę polegać głównie na przeszuciu. Czasami niestety zdarza się puścić jakieś bzdury albo jawną nieprawdę, no ale niestety to wszędzie się zdarza. W każdym razie staramy się bardziej selekcjonować materiały. Jeżeli przedstawimy, że jakiś punkt widzenia, to staram się też poszukać w internecie przeciwstawnego punktu widzenia, dzięki któremu ludzie znają opinię obu stron i mogą sobie na ten temat wyciągnąć własne zdanie. No za wyjątkiem tutaj ewentualnych opinii religijny, bo nie chcę jednak przekształcać portalu Wolne Media w media stricte katolickie. Chciałbym powiedzieć, że praktycznie wszystkie media oprócz wolnych mediów i paru innych stron, które nazywają się wolnymi mediami, w internecie są media prawicowe o silnie chrześcijańskim zabarwieniu, a wolne media są bardzo neutralne w tym, w tym względzie. Rozumiem, że wolne media również ...niż przyjmują wiadomości o zjawiskach paranormalnych, a pytam z takiej racji, gdyż sam się owymi zjawiskami zajmuję. Ja tutaj może powiem, że wolne media starają się przedstawiać tematy, które nie mają siły przebicia w normalnych mediach, a akurat te dotyczące zjawisk paranormalnych, UFO i tak dalej, nie mają najmniejszy szans trafić na, do gazety wyborczej, czy one tu, no chyba, że jako ciekawostki takie dla śmiechu, nie? No, a u mnie po prostu ma być w tak, że każde informacje, które nie mają siły przebicia gdzieś indziej mogą być publikowane, dlatego właśnie też przedstawiamy materiały dotyczące parapsologii, zjawisk anomalnych, niezwykłych i tak dalej, no i dlatego też współpracujemy z Infram. Tak, to ja w tej chwili w takim razie zadam pytanie tutaj, które padło z, z czata, znaczy z czata tekstowego, iż zwolenników portalu Wolne Media jest coraz więcej. Czy myślałeś kiedyś o tym, o jakimś zrzeszeniu, które mogłyby właśnie powstać przy tego rodzaju portalu, jaki prowadzisz? To znaczy, jeżeli kiedyś powstanie jakaś grupa osób, które chciałyby się tym zajmować, no to czemu nie? Na, na dzień dzisiejszy no, praktycznie 90% pracy to jest y, praca jednego człowieka, kiedyś to było 100% y, pracy głównie mojej, na samym początku istnienia portalu. Tutaj może nie wszyscy wiedzą, ale 1 kwietnia portal obchodził trzecią rocznicę istnienia, czyli mamy takie urodziny. No i z, z, ze statystyk, które przygotowałem i opublikowałem na stronie wynika, że liczba czytelników teraz idzie po prostu w górę. Widać wyraźnie tendencję wzrostową, Pierwszego dnia portal odwiedziło 270 parę osób, potem spadło do jakichś 450, no teraz mamy od 2,5 do 3,5 tysiąca odwiedzin unikalnych odesłów IP dziennie. Także myślę, że to się będzie dalej rozwijało. No i mam nadzieję, że uda nam się wszelkie problemy rozwiązywać po drodze. Wracając do mojego poprzedniego pytania, to wychodzi. Chodzi, że wolne media, że tak powiem, nie uznają wszelkich relacji na temat UFO i uważamy za śmieszne, tak? E, wręcz przeciwnie, publikujemy artykuły na przykład dotyczące zjawisk UFO z Infry. Miałem po prostu okazję oglądać niezidentyfikowane obiekty latające na własne oczy. W dla mnie zjawisko UFO jest jak najbardziej realne i dlatego też m.in. o tym piszę. E, chciałbym spytać, czy pewne artykuły tutaj wystawiane przez użytkowników są moderowane jakoś? Można myśli artykuły, tak? Oczywiście artykuły są moderowane, sprawdzamy zawsze literówki, czy nie ma błędów. Często niestety też są, jak dostajemy artykuły, to jest to po prostu, no, groch z kapustą. Trzeba po prostu to wszystko poprawiać, żeby po prostu ładnie wyglądało. Dodam też, że w międzyczasie media, wolne media doczekały się dwóch kopii w internecie osób, które także chciały coś podobnego robić, no, ale ich portale są takie, no, czyste, przejrzyste i no, po prostu ładnie dla oka, w dla oka, które nie męczą oczu. Jeżeli chodzi o sam portal, no to też tutaj może dodam, że dbam bardzo o to, żeby szata graficzna była no po prostu, żeby nie raziło to ludzi, żeby ludzie czuli się dobrze i komfortowo. Jeżeli pochodzicie trochę po necie, albo po innych portalach i nagle wejdziecie na media, no to na pewno odczujecie duży spokój. Nie ma nigdzie reklam, które by Was atakowały. No i wszystko po prostu jest bardzo przejrzyście, w przejrzystej formie podane. Tak, właśnie jestem na yy, pańskim portalu i tutaj widzę, że bardzo dobrze to jest wszystko urządzone. No, praktycznie nie ma problemów z poruszaniem się po stronce, że tak się wyrażę. Widzę, że ktoś tutaj zadał nam na czacie pytanie, czy będą nowe kanały radia na przykład ambient jazz i disco. Jeżeli chodzi o disco to nie wiem, jeżeli chodzi o jazz to jest teraz taki kanał, że jest e, rap, reggae, no tam też jest e, jazz, hmm, chociaż mamy po prostu za mało utworów e, jazzowych żeby otworzyć osobny kanał. Jeżeli chodzi o Ambient, to mamy też kanał z muzyką instrumentalną. Tam właśnie ma być New Age, Ambient i tak dalej, żeby po prostu była muzyka taka no relaksacyjna, która pozwala ludziom, nie wiem, pomedytować czy zasnąć do poduszki, jeżeli mają problem ze snem. To tyle, jeżeli chodzi o radio. Tutaj widzę Twoje pytanie w Wikimcio, a gdzie włącza się te kanały? Powiem, że radio można uruchomić na naszej stronie. Wystarczy kliknąć na... Banner Radia. Można także Radio uruchomić na stronie Infry. Zarówno na forum Infry, jak i na stronie głównej. Na każdej innej stronie jest taki napis Radio Wolne Media. Wystarczy kliknąć, a potem sobie wybrać program, który chcesz posłuchać. Radio jest interaktywne. Jeżeli ktoś nie wie, to dodam, że Radio Wolne Media jest pierwszym polskim radiem interaktywnym, jaki powstał w Polsce. Można wybrać jako, można posłuchać jeden z 18 kanałów. Kanał trzeci jest poświęcony na publicystykę i zmienia się mniej więcej co tydzień. Czekamy na kolejne pytania od was dla, dla Maurycego, szefa radia Wolne Media i portalu Wolne Media. Także zachęcam do zadawania pytań. Jak dużo do Was napływa artykułów? Jak dużo z jaką częstotliwością? Jeżeli chodzi o artykuły, sprawa wygląda tak, że tekstów, które do nas docierają jest stosunkowo niewiele. Czasami jest to 3-4 na tydzień, więc nie jest to jakaś zawrotna ilość. Często też ludzie nadsyłają artykuły nie wiem, marketingowe, w których są ukryte linki prowadzące do sklepów internetowych. Niestety to jest smura portalu, a dzięki temu, że mamy moderację, to nie puszczamy tego do publikacji. Jeżeli chodzi o wszystkie pozostałe artykuły, to są one selekcjonowane spośród kilkudziesięciu stron z którym, zaprzyjaźnionych z wolnymi mediami, z których możemy właśnie artykuły kopiować i publikować. Jedną z takich stron jest właśnie infra. Dziennie mamy około to zależy od dnia, ale przeważnie jakieś 10, nawet do 20 nowości dziennie, także jest tego dosyć dużo. No i tak to by z mojej strony właśnie wyglądało. Na te 20 stron, które czy nawet jeszcze więcej, które z których napływają informacje o nowościach, no to potem trzeba to wybierać i wybierać to, co jest najciekawsze. Jeżeli chodzi o selekcję materiału do publicystyki, to wybieramy cztery artykuły dziennie, także jest tutaj o wysoką jakość tych artykułów, mianowicie te artykuły ze sobą konkurują. I do co jest najlepsze, to publikujemy. Ktoś tutaj zadał pytanie, czy ja sam te komiksy robię? Jeżeli chodzi o komiksy, które, publikuje, które publikujemy na wolnych mediach, to są to komiksy z generatora Komiksów Plurix. Część komiksów robię sam, ale też wiele innych e, odcinków tworzą czytelnicy Wolnych Mediów albo e, inne osoby, które z tego m, generatora komiksów korzystają. Także nawet Wy możecie tam podejść i wymyślić jakiś komiks i potem na przykład linka podesłać. I wtedy to się może ukazać w Wolnych Mediach. Na no, Rysiek, e, czyli Michał Kuśnierz, także e, jest autorem kilku odcinków. Jak dużo osób pracuje nad wolnymi mediami? Na dzień dzisiejszy wygląda to tak, że jeżeli chodzi o portal, to są dwie osoby. Jedna osoba zajmuje się informacjami z kraju i ze świata. No i jestem też ja, który zajmuje się publicystyką, filmami i całą resztą. Także dodaję informacje z kraju i ze świata, jeżeli w międzyczasie coś znajdę ciekawego, czego ta druga osoba nie dodała. Jeżeli chodzi o radio, no to wcześniej było ono na głowie Filipa Czarneckiego. Na dzień dzisiejszy Filip skoncentrował się na robieniu programów publicystycznych, także szukanie piosenek, no i jeżeli chodzi o publikowanie nowych audycji, no to teraz też, też, też teraz jest na mojej głowie. No ale do radia przybawiają kolejne nowe osoby, które chcą realizować własne programy, także radio się też rozwija. Czy mówiąc, radio robi około pięciu osób, jeżeli chodzi o, no nawet więcej, bo tutaj jeszcze infra dochodzi, która przygotowuje dla nas audycje. No to gdzieś no może nawet 8 osób robi radio. A jeżeli chodzi o portal, to dwie. To jest pytanie odnoszące się do tego, jak, w jaki sposób utrzymujesz swój portal. Przecież tam nie ma reklam, więc jak rozumiem utrzymujecie tego, to, co robicie z własnych pieniędzy. Jeżeli chodzi o portal, to on utrzymuje się ze składek społecznych. Do tej pory wyglądało to tak, że kiedy zbliżał się termin wykupienia serwera, Ogłaszałem zbiórkę pieniężną i ludzie po prostu na no, czytanie zawodnych mediów e, przekazywali nam datki. Także jeżeli o to chodzi, to nie ma problemów. Jeżeli chodzi o najbliższą przyszłość, to z powodu tego, że no, niestety koszta rosną, a także bardzo dużo czasu trzeba na to spędzać, doszedłem do wniosku, że pora uruchomić konto, które no, kto chce będzie mógł po prostu wpłacić pieniądze z czystej sympatii dla portalu i te pieniądze na pewno zostaną mądrze wykorzystane na dalszy rozwój, być może nawet jakieś reklamy się z tego kupi, żeby na innych portalach zareklamować wolne media. Tak więcej to by wyglądało i więcej pieniędzy uda się zbierać, no tym bardziej e, będą one służyły dla wolnych mediów na to, żeby ten portal jeszcze bardziej rozkręcić, chociaż i tak to już jest dosyć mm, duży projekt. Czy uważa Pan, że wolne media są poważnym portalem? Nie wiem, czy są poważnym portalem, ale bardzo często to, co opublikujemy w wolnych mediach jest potem kopiowane w innych miejscach sieci. Wiem też, że niektórzy politycy czytają nasz portal, więc jest szansa, że to, co my opublikujemy, to też w jakiś sposób wpłynie na to, co się dzieje w Polsce. To ja mam pytanie takie, znaczy czysto macie jakieś aspiracje, aby stać się takim drugim salonem 24, jak chyba osoby tutaj będące zdają sobie sprawę z tego, że salon 24 to w zasadzie to jest taka blogownia. Ale tam wypowiadają się osoby, które są w pewien sposób poważane przez polityków i w zasadzie ta, ta właśnie blogownia stała się też swego rodzaju takim centrum opiniotwórczym Czy Radio Wolne Media też ma takie aspiracje? Myślę, że tutaj byłby problem z tym, że im więcej blogerów no to tym wyższe byłyby koszty utrzymania tego serwera jeżeli ktoś tutaj nie wie to dodam, że obecnie utrzymanie całego portalu to jest około 400 zł na rok. Nie jestem to jakiejś wielkiej kwoty. Do 500 zł, biorąc uwagę, pod uwagę jeszcze transfer zagraniczny. Jeżeli chodzi natomiast o mm, przeciągnięcie jakichś osób, to myślałem o tym, żeby przeciągnąć paru publicystów i yy, umożliwić im publikowanie w wolnych mediach artykułów i każda z tych, z ty, każda z tych osób miałaby własny, własną kategorię, yy, czy tam, nie wiem, yy, część. No po prostu kategorię taką tematyczną, która dotyczyłaby tylko tej jednej osoby, prawda? Czyli mam na przykład jakiegoś publiccycy, który ma własny taki kącik w wolnych Mediach. No i był jakiś odzew na to? To znaczy na razie to jest faza projektu, ale już wcześniej, jak Wolne Media powstawały, no to już jedna osoba pytała, czy takie coś w ogóle będzie możliwe, bo chciała taki właśnie kącik mieć, ale wtedy był problem techniczny. Teraz tego problemu technicznego nie ma, także myślę, że jeżeli uda mi się z nią skontaktować, to także będzie chciała publikować, chociaż jej teksty i tak są publikowane w mediach, tylko normalnie bez indywidualnej kategorii. No właśnie, ja też zachęcam do zadawania pytań, dlatego że tutaj, tak jak Maurycy powiedział, no, to jest swego rodzaju wyjątkowa inicjatywa tutaj u nas w Polsce. O właśnie, może tutaj, dopóki nie padają inne pytania, to byś może powiedział o tym, bo wiem, że pracujesz z taką podobną stroną w Czechach. Jak to tam wygląda? Znaczy, jaki jest odbyt, bym powiedział, społeczny na tego typu inicjatywy? Znaczy, to prawda, jakiś czas temu, przeglądając strony internetowe pod kątem właśnie wolnych mediów, natknąłem się na... Czeską stronę, Czech Free Press, która się okazała, że jest hostowana w tej samej firmie. Nawiązałem z nią kontakt, no i okazało się, że mają bardzo podobne nastawienie do mediów, tak, Wolne Media. Chociaż Wolne Media są bardziej rozbudowanym i bardziej przejrzystym portalem. Zdziwiło mnie to, że dokładnie mógłbym powiedzieć, że jest to bardzo podobna inicjatywa. Jedyne, czego na tej stronie nie ma, to Radia. A tak to wszystkie proste rzeczy, które są widoczne na naszym portalu, są także widoczne u nich na tym czeskim portalu. Jeżeli chodzi o współpracę, to wygląda to tak, że czasami tłumaczymy od nich artykuły na język polski, no i oni także czasami nasze polskie artykuły tłumaczą na język czeski, także współpraca jest obustronna. Tutaj widzę pytanie... Ktoś, Emil, Emila 4578, pisze, słucham Radia Wolne Media i chyba niedługo przestanie ono działać. Powiem, że radio akurat nie przestanie działać, ponieważ ogląda, słuchalność jest dosyć duża. Po drugie, radio mamy na serwerze darmowym od osoby, która jest fanem Wolnych Mediów. Udostępniał własny serwer na piosenki i tak dalej, także nie musimy już pokrywać kosztów radia. Wcześniej był z tym problem, ponieważ były to dosyć duże koszty, ale często nie działało z powodów technicznych. Jeżeli chodzi tu o kolejne zdanie, bo to jest pustynia, tam nikt nie zagląda, bo redakcja ma identyczną polistykę, co, co mi ktoś mówił. Nie wiem, kto ci coś mówił, nie wiem też, czy byłaś na naszej stronie i czy byłaś w stanie wyciągnąć na ten temat własny wniosek. Jeżeli masz tutaj coś do zadania, no to powiedz. A ja mam, cześć, cześć wszystkim, tak w ogóle. Mam takie pytanie, może, może się powtórzę, czy Radio Wolne Media ma, ma jakiś swój styl muzyczny? Jeżeli chodzi, powiem tak, radio do niedawna było strumieniowe, były dwa programy i było tam po prostu każdy, różne gatunki muzyczne po prostu był taki miks, żeby każdy mógł znaleźć coś dla siebie to żeby było jakieś urozmaicenie bo nie zawsze jest tak, że chcemy słuchać jednego nastroju jednego gatunku muzycznego jeżeli chodzi natomiast o radio interaktywne które niedawno wystartowało w miejsce radia strumieniowego no to mamy podzielone wszystkie piosenki na 18 kategorii z tego program pierwszy to są wszystkie piosenki program drugi piosenki różnych gatunków do użytku komercyjnego czyli takie to można bezpłatnie grać w lokalach na przykład gastronomiczne czy w sklepach i nie muszą te osoby płacić tantiem. Problem trzeci to są audycje, a jeżeli chodzi o pozostałe kanały, to są podzielone albo na kategorie językowe, czyli że wszystkie piosenki po polsku są w jednym kanale, albo na gatunki muzyczne, czyli na przykład osobny kanał jest na muzykę rockową, osobny na Regę, osobny na muzykę techno itd., itd. Także każdy tutaj może sobie coś znaleźć. Zaletą też radia interaktywnego jest to, że jeżeli słuchacie programu trzeciego z audycjami, to możecie posłuchać się o dowolnej porze dnia i nocy. Nie musicie czekać na konkretną porę nadawania. Także jest to dosyć wygodne. Słuchajcie kiedy chcecie. Tak to więcej wygląda. Swoją drogą, nie liczę za bardzo na puszczenie tej naszej tutaj dyskusji na Waszym radiu. Ja jeszcze mam pytanie. Czy planujecie robić jakieś audycje, na przykład na kanale, czy tamcie... Przykładowo jest punkrock, jakaś audycja na przykład o historii punkrocka, Przykład taki daje. Czy planujecie takie coś w przyszłości robić? Jeżeli chodzi o Radio Wolne Media, to sytuacja wygląda tak, że każdy, kto chciałby realizować jakiś program, może go zrealizować i u nas wyemitować. Jedyne niestety ograniczenie jest takie, że my nie płacimy tantiem ZX, Startowi, Spawowi. Tego może u nas wyemitować tylko muzykę na licencji Creative Commons albo taką, której autorzy nie podpisali umów z tymi firmami i wyrazili zgodę na emisję takiej muzyki w naszym radiu. Niestety to są zbyt duże koszty, mniej więcej 100 złotych na miesiąc, żeby puszczać muzykę komercyjną. Także tutaj jest jedyne to ograniczenie, ale jeżeli ktoś chciałby taki program robić o muzyce, no to chętnie go w radiu powitam z otwartymi ramionami. I tam po prostu mu po prostu każdy może realizować. To jest tak samo jak z portalem Wolne Media. Jeżeli ktoś ma jakiś ciekawy temat, chce napisać artykuł, no to wtedy go do nas wysyła i my go publikujemy. Tak samo jest z radiem, taka sama jest inicjatywa. Jeżeli macie ciekawy pomysł na audycję, jakiś wywiad chcecie zrobić z jakąś osobą, to możecie to nagrać, my to wyemitujemy. Ja mam kolejne pytanie. Chciałbym się zapytać, jak Pański portal wygląda w Pańskich obszach. Czy jest Pan z niego zadowolony? Nie jestem z niego zadowolony, bo by gdybym był zadowolony. Uważam, że jest jeszcze wiele rzeczy do zrobienia, na przykład zmiana szaty graficznej na bardziej atrakcyjną wizualnie. Jestem też niezadowolony z wielu innych jeszcze drobnych elementów, no ale ciągle nad nimi pracuję i udoskonalam. Dzięki temu, właśnie jak podchodzę do portalu, to portal się po prostu rozwija. Kiedyś na samym początku, jak portal się pojawił w, w internecie, no to dodawaliśmy tylko cztery artykuły publicystyczne dziennie, potem przybyły wiadomości z krajów ze świata, to zrobiło się jeszcze więcej potem osób, na naszym portalu doszło radio, doszła strona nazwana szumie telewizją, na której są filmy, które uważamy za godne pokazania, a także Dyski, które, które nie mają siły przebicia w mediach komercyjnych, hity na przykład z Ukrainy czy Rosji, które święcą tam po prostu dużą popularność i które mogłyby się spodobać naszym polskim słuchaczom, a które po prostu no, nasze stacje nie puszczają. To można właśnie na naszej stronie telewizyjnej zobaczyć, posłuchać. No tak jak mówię, no, ja nie jestem w 100% zadowolony z wolnym mediów, jestem zadowolony gdzieś w 80%, a to z czego jestem niezadowolony, to cały czas nad tym pracuję, żeby być że mi się to w końcu na 100% podobało. Ja bym był zadowolony, no to znaczyłoby, że no już mi się zdąziło. A tak to jest ciągle coś do, do poprawienia i do udoskonalenia. Ktoś tutaj e, na czacie słownym napisał odnośnie Radia Program 3. E, prosiłbym o niedołączenie na początku audycji fragmentu utworu muzycznego. Strasznie mnie on irytuje. Zamiast tego jingle Wolne Media wystarczy. Ja tutaj powiem, dlaczego dodaję e, muzykę między utworami. E, jest, są dwa powody Pierwszy powód jest taki, że jak się mocniej naciśnie na player, to przeskakują się dwie audycje na raz. Czyli, że jeżeli coś komuś nie pasuje, żeby posłuchać, to może od razu przeskoczyć audycję i nawet nie będzie wiedział, że ona tam była po drodze. A jeżeli chodzi o drugą sprawę, to między audycjami daję pojedyncze piosenki po to, żeby było jakieś większe urozmaicenie, żeby między jedną audycją a drugą można było odsapnąć. Poza tym puszczamy wtedy też nowości muzyczne. Czyli jeżeli coś nowego dodaliśmy do playlisty, to też wtedy mogą ludzie się z tym zapoznać. A że radio jest interaktywne i jeżeli komuś to nie odpowiada, to może po prostu od razu przeskoczyć dalej. Na tym właśnie to polega. Klika, klik i już jest na kolejnej drugiej audycji. Także nie powinno być to problemem. Yy, tutaj jeszcze raz, gdy yy, i nie zrozumiałeś mi, chodzi mi o audycję. Czy jest to sekundowe stawki na początku? Yy, rozumiem, że chodzi ci o zapowiedź yy, audycji, tak? Hmm, powiem więcej o co chodzi. Chodzi o to, że hmm, mamy ten program ramowy. Nie, czasami zdarzają się osoby, które po raz pierwszy chodzą na radio i nie wiedzą za bardzo czego się po tym radiu spodziewać. Dlatego tutaj przedstawiam więcej co to jest i jak to e, wygląda. Zależy nam także na tym, żeby ludzie odsłuchiwali audycji także na stronie portalu Wolne Media, po tym jak są już zdjęte programu radiowego. No i jak taka jakaś osoba wejdzie po raz pierwszy na nasze radio, to może o tym po prostu nie wiedzieć. Chodzi o to, żeby pewne więcej osób tych audycji posłuchało. Tutaj jeszcze jedna osoba, Emila4578 zadała pytanie, a ile osób słucha tego radia? E, powiem tak, że w ubiegłym miesiącu, kiedy Radio Wolne Media pojawiło się jako radio interaktywne, e, odnotowaliśmy oho, kilkadziesiąt tysięcy odsłuchań radia. E, jeżeli chodzi o obecny miesiąc, to mniej więcej tak gdzieś około 200 osób dziennie słucha radia i tendencja jest no, raczej stabilna. Tu jest jeszcze jedno pytanie od Temili czy Emila. A czemu nie chcecie reklamować tego gdzieś? To znaczy czego reklamować radia? Jeżeli chodzi o reklamę to dysponujemy skromnymi środkami, które uniemożliwiają nam reklamowanie, właśnie wykupywanie płatnych reklam. Jeżeli chodzi natomiast o banery to każdy kto chce może na swojej stronie zamieścić baner do radia i nie niektóre strony to robią. Niestety środki nas tutaj uzależniają od jeżeli chodzi o kolejne pytanie, od Łukasza Mastalerka Nie uważasz, czy, że czasem należy zamiast dawać więcej audycji o niczym, lepiej dać trzy nowe wartościowe na przykład te o radiach polskich w USA Witkowskiego, Gdzie Gozie z ewidentem obudnym karierowiczem. No nie wiem czy to jest obudny karierowicz Twarce to robi to, bo lubi. Jeżeli chodzi o audycję, no to każdy z nas może audycję opublikować. Tak, tak to mniej więcej wygląda. Jeżeli ktoś ma coś ciekawego, to może u nas taką audycję zamieścić. Jeżeli chodzi natomiast o program Polski Detroit, to ja osobiście nawiązałem kontakt z autorem i zaproponowałem mu współpracę. Zależy mi na tym, żeby przegląd programu był jak największy, żeby też każdy mógł posłać tego, co go zainteresuje. Być może ciebie, Łukaszu, interesują inne rzeczy, a być może właśnie kogoś zainteresowałby taki program o polskiej stacjach radiowych w Stanach Zjednoczonych. Każdego może interesować co innego. W każdym razie, radio jest interaktywne jeżeli ta audycja Cię nie interesuje, możesz ją przewinąć dalej. Czyli rozumiem, że jeżeli sporządzę rzetelnie swoją audycję, to mogę ją oblu opublikować na Pańskim Radiu. Oczywiście. Możemy. Jedyne właśnie tutaj ograniczenie dotyczy muzyki. Nie można wykorzystywać muzyki komercyjnej. Jeżeli chciałbyś do audycji użyć jakiegoś podkładu muzycznego, to też trzeba tutaj uważać na odpowiednie licencje, że była to licencja pozwalająca na tworzenie utworów zależnych. Najlepiej na licencji Creative Commons. Jest taka strona Jamendo, czyli jamendo.com, na które można wiele takich utworów znaleźć. A jeżeli chodzi o podkład muzyczny, no to tylko i wyłącznie te utwory można wykorzystywać, które, które autorzy wyrażają zgodę na tworzenie utworów zależnych. Czy ktoś jeszcze ma jakieś pytania do Maurycego? Bo jeśli nie, to w tej chwili będziemy kończyć już to nasze spotkanie. Ja mam nadzieję, że nie ostatnie, chociaż, że pierwsze i będziemy jeszcze mieli możliwość rozmawiać się na ten temat. To może, Maurycy, byś powiedział parę słów, to koniec. Ja chciałbym tylko powiedzieć, że nie mam pytań i dziękuję za rzetelne odpowiedzi. Ja tutaj chciałem podziękować wszystkim osobom, które wzięły udział w czacie, zarówno w formie tekstowej, jak i dźwiękowej. Mam nadzieję, że udało się nagrać, nagrać tego czata i wyjdzie z tego jakiś program, który być może zainteresuje także inne osoby, które nie brały udziału w czacie i to by było na tyle, jeszcze raz wszystkim dziękuję Michałowi za to, że mnie zaprosił na czat i wszystkim, którzy wytrzymali do końca No ja myślę, że to była czysta przyjemność <śmiech> <śmiech> rozmawiać z Tobą także ja z kolei dziękuję Tobie za przyjęcie zaproszenia a wszystkim, którzy tutaj byli również dziękuję za przybycie.